Jest 18, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, po raz trzeci, Katarzyna Borowiecka. A w studiu także Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Samozapłon to prawdopodobna przyczyna pożaru Papieskiego Krzyża w Warszawie. Prezydent Ukrainy ponawia propozycję świątecznego rozejmu. Mówi o sukcesach na froncie. Wielki pech pasażerów pociągu Świnoujście-Zakopane miał niespotykane opóźnienie. Znane są wstępne przyczyny pożaru papieskiego krzyża w Warszawie. Ogień ugaszono, nikomu nic się nie stało. 25-metrowy krzyż przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego zapalił się po godzinie 15. Najprawdopodobniej doszło do samozapłonu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru doszło w wyniku samozapłonu przez znicze, które zostały ustawione pod krzyżem. Konstrukcja krzyża jest metalowo-drewniana, która jakby tutaj mogła spowodować również powstanie pożaru. Mówi Jakub Filipek z Komendy Stołecznej Policji. Historyczna konstrukcja.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 Wielki Piątek, spalony krzyż. Przed tym krzyżem w 1979 roku Jan Paweł II odprawił mszę, podczas której wypowiedział słynne zdanie niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Włodemir Zabanski zaprosił do Kijowa zespół amerykańskich negocjatorów. Prezydent Ukrainy oświadczył też, że sytuacja ukraińskiej armii na całej długości frontu jest najkorzystniejsza od 10 miesięcy. Podtrzymał także propozycję świątecznego rozejmu. Budymyr Zeleński poinformował, że ukraińskiej armii udało się w marcu zerwać rosyjską ofensywę. Ostrzegł, że agresor w odwecie będzie nasilał szturmy. Ukraiński przywódca ujawnił, że z danych wywiadowczych wynika, iż Rosjanie gromadzą ludzi i sprzęt wojskowy w rejonach Pokrowska i Hulajpola. Chodzi o obwody i Doniecki. Mówiąc o przeciągającej się przerwie w negocjacjach pokojowych potwierdził wysłanie zaproszenia dla amerykańskich negocjatorów. Według Zeleńskiego, jeśli nie można spotkać się w formacie Rosja-Ukraina-Stany Zjednoczone, to trzeba zorganizować rozmowę etapami. Najpierw amerykańsko-ukraińskie w Kijowie, a później niech Amerykanie jadą do Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy górscy śmigłowcem ewakuowali pięciu turystów, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. Przez kilka dni nie mogli go opuścić przez bardzo trudne warunki i zamknięte szlaki. Zejście piesze byłoby zbyt niebezpieczne, bo w tym rejonie często schodzą lawiny.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 Mówi dyżurny ratownik topru Witold Cikowski. Turyści zostali przetransportowani do zakopanego. Personel ma zapewnione zapasy i nie potrzebuje pomocy. To cywilny dron. Spadł w lesie w powiecie strzeleckim na opolszczyźnie. Ustaliły służby. Bez załogowce zauważył spacerowicz i zawiadomił policję. Wezwana została także grupa chemiczna, a teren został ogrodzony i zabezpieczony. Prawdopodobnie nad dronem ktoś stracił panowanie. Mówi Agnieszka Żyłka, rzeczniczka opolskiej policji. Odnaleziony dron nie posiada. Cech bojowych. Wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Służby ustalają, kto jest właścicielem drona. Wyjazd na wielkanocny urlop w Tatrach zmienił się w koszmar kilkuset pasażerów. Ponad 10 godzin opóźnienia miał pociąg pod halanin, relacji Świnoujście-Zakopane. Przed trzecią w nocy skład utknął pod Łęczycą w województwie łódzkim. Przyczyną była awaria sieci trakcyjnej, a dodatkowo również usterka lokomotywy. Podróżni przez 7 godzin musieli czekać w zamkniętym pociągu. Skład stanął w miejscu uniemożliwiającym przeprowadzenie ewakuacji. Dopiero o 10.30 lokomotywa spalinowa ściągnęła unieruchomiony skład do Zgierza. Po naprawie uszkodzeń o godzinie 11.50 pociąg wyruszył ze Zgierza w dalszą jazdę. Mówi Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. To nie był koniec problemów podróżujących pod Halaninem. Kurs został całkowicie odwołany na ostatnim odcinku z Krakowa Głównego do Zakopanego. Pasażerowie musieli skorzystać z innych pociągów, w których honorowane są je bilety. Klimat. Po południe i wieczorem dobra jakość powietrza w całym kraju. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi prawie połowa prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport po raz trzeci tego popołudnia. Dariusz Urbanowicz. Na początku ostatniego serwisu zapraszamy do, na Podpromie, gdzie rozpoczął się pierwszy z meczów półfinałowych Ekstraklasy Siatkarek. Developer z Rzeszów podejmuje BKS Bielsko-Biała. Jest już 1 do 0. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25 do 17. Dziś w programie jeszcze jedno spotkanie. Łódzki Klub Sportowy bój o piąte miejsce ze Stalą Mielec. Początek o 20. Właśnie powinny zaczynać się zmagania Arki Gdynia i miasta szkła Krosnow-Orlen Basket Lidze o 20.15. GTK Gliwice podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Tenisista Filip Pieczonka na półfinale zakończył przygodę z turniejem gry podwójnej ATP 250 w Marrakeszu. Pieczonka i marokańczyk Younes Lalami La przegrali z Amerykanami Robertem Cashem i Jamesem Tracym 4-6, 6-7 i tutaj 3-7. Przedostatni dzień żeglarskiego Pucharu Świata na Majorce w wielu klasach mocno przekonstruował tabelę wyników. Większość reprezentantów kadry narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego zakończyła już rywalizację, a biało-czerwona bandera pojawi się tylko w dwóch z dziesięciu klas jutrzejszej serii medalowej. Kolejny bardzo dobry dzień żeglowania załogi Mikołaja Staniula i z Jakubem Sztorchem, która zajmuje szóste miejsce w klasie 49er. Mówi sternik Mikołaj Staniul. Sprzyjada aura. Bardzo ładne warunki, wieczne, Tak naprawdę... Drugiej połowy dzisiejszego dnia Piotr się obrócił warunki onszorowe i mogliśmy być zadowoleni z tego, jaką mamy prędkość i to, co robiliśmy na trasie regatowej dzisiaj. To jeszcze nie koniec regat, finałowy dzień zapowiada Kuba Sztorch. Przed nami został jeszcze jeden dzień finałowy. Będą dwa wyścigi pojedynczo punktowane. Wchodzimy do finału z miejsca szóstego, więc nasze punkty zostają takie, jakie są. Pozycje za nami, czyli 7, 8, 9, 10 są ściaśniane i będzie mała różnica punktowa, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć. Będziemy walczyć do końca. I tego się trzymajmy. W żeńskiej flocie surfingowej klasy IQ Foil gorsze wyścigi popłynęła Anastazja Walkiewicz, reprezentantka Polski, ale pochodząca z Białorusi zawodniczką. Nieprawdopodobnej historii do serii medalowej wchodzi z siódmego miejsca. I na koniec smutna wiadomość. Zmarł Filip Cybulski, były tyczkarz. Zmagał się z długotrwałą chorobą. Miał 31 lat. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie opady deszczu, a w Tatrach śniegu nad ranem po południu. Mglisto. Na razie od 6 do 14 stopni. Em, w nocy od minus 2 na Podlasiu do plus 1 w centrum i 3 na Dolnym Śląsku, a miejscami przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Autopromocja. Trzy zamykające tydzień godziny mamy szansę spędzić słuchając wyjątkowej muzyki w świetnym towarzystwie DJ-a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 program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 18:00 Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze popołudnie. Maciek Załęski, Jacek Frencel, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. I w tych czasach chaosu, przebodźcowania dajmy sobie szansę na chwilę, by się oderwać. Dobrych, spokojnych świąt życzymy Państwu. A w programie trzecim teraz zaproszenie do podróży, a zaprasza Tomasz Sajewicz. Tomek w Jerozolimie. Jerozolima w Wielki Piątek, czy chrześcijani, ale też człowiek ciekawy historii świata i żądny podróży może myśleć lepsze miejsce do spędzania tego dnia niż święte miejsce trzech religii monoteistycznych. Dziś to miejsce apokaliptyczne. Opustoszałe ulice, gdy dźwięk kościelnych dzwonów splata się z sygnałami alarmowymi. Takiej wojny jeszcze tu nie było, mówią moi rozmówcy. Grobu Chrystusa pilnują izraelscy żołnierze, a wierni nie mogą się w nim modlić, bo w Bazylice Grobu Pańskiego nie ma schronów bombowych. Zabieram Państwa w podróż do Jerozolimy Anno Domini 2026 i nie będą to kościółkowe historie. Dominikanina brata Łukasza Popko zapytam o to, czy można relatywizować śmierć. Łasim Razuk. Tatuarzysta w 27. pokoleniu opowie o tym, dlaczego krzyże tatuują sobie księża i dlaczego on nigdy nie zrobi tatuażu z prochu zmarłych. Carl James Joseph, The Jesus Guy, od dwóch dekad przemierzał liczki jerozolimskiej starówki na boso i w płótnach z czasów Chrystusa. Kiedyś w USA pracował w korporacji, gdzie przebiega granica między ogromną wiarą a szaleństwem. I komu to sądzić? Wasimera Razuka, tatuażystę w 27 pokoleniu poznaje przypadkiem szukając na jerozolimskiej starówce schronu podczas ostrzału. Jego studio tatuażu to jedno z niewielu miejsc wciąż otwartych w czasie wojny. To opowieść o wierze, walce z przeznaczeniem i miłością do tatuaży zawsze w czasach wojny. Na początku próbowałem z tym walczyć. Byłem młody. Nie rozumiałem wagi tradycji mojej rodziny. Właściwie postrzegałem ją jako coś nieprzyjemnego. Podobało mi się tylko to, że wokół mojego ojca w jego salonie zawsze byli ludzie. Moja ciotka też tatuowała i widywałem mnóstwo pielgrzymów. Lubiłem to. Po prostu nie podobał mi się sposób, w jaki to robiono, bo pracowali bez rękawiczek. I wiesz, nieprzyjemnie się na to patrzyło. To były inne czasy. Mówimy o latach 70. Wtedy w salonach tatuażu normalne było to, że ludzie palili papierosy podczas robienia tatuażu. Dzisiaj trudno to sobie nawet wyobrazić, ale kiedy oglądasz zdjęcia tatuatorów starej daty, to widzisz, że zawsze palą papierosy, robią tatuaże. Rzadko w rękawiczkach. Może tylko pod koniec lat 80. standardy się zmieniły. Więc dla mnie było to coś, czego nie chciałem robić właśnie z tego powodu. I myślę, że dopiero około 30 roku życia, a może nawet później, zdałem sobie sprawę, że to coś ważnego. I to było naprawdę coś boskiego. To było powołanie od Boga, które sprawiło, że poczułem, że muszę to robić. I to był bardzo ważny dzień. Pamiętam ten dzień. Jechałem motocyklem w pobliżu jeziora Galilejskiego, kiedy nagle w mojej głowie była tylko jedna myśl. Muszę zacząć tatuować. było. Posłuchajcie historii mojej rodziny. To wszystko przydarzyło się tak po prostu. Na przykład weźmy moją ciotkę, która była nauczycielką w szkole. Przychodziła i pomagała swojemu ojcu, mojemu dziadkowi, kończyć tatuaże u klientów. A potem jej ojciec zachorował i spośród tych wszystkich jej braci i sióstr to ona była tą, która po prostu musiała przejąć tradycję. Kiedy pytałem ją o to dlaczego, powiedziała, że to moc Boża. Bóg chciał, żeby to robiła. Ona tak naprawdę uważała i opowiadała o swojej pracy w ten sposób. Ludzie mają różne powołania. Gdybyśmy pociągnęli temat powołań, ludzie mają powołanie od Boga, by oddać wszystko i chodzić po ulicach Jerozolimy. Ludzie mają powołanie do strzelania pociskami w imię Boga. Jak to możliwe, że tatuowanie, bycie tatuowanym, robienie tatuaży może być powołaniem od Boga? Myślę więc, że Bogu naprawdę podoba się to, co robimy i chce, żebyśmy to kontynuowali. To coś, co pomaga chrześcijanom mówić o swojej wierze, o swojej pielgrzymce i wizycie w Jerozolimie. To coś, co pomaga chrześcijanom mówić o swojej wierze, o swojej pielgrzymce i wizycie w Jerozolimie. And uh, if you think about it we are 28 generations 700 years into this business. Jak inaczej rozumieć to, że jesteśmy w biznesie od 28 pokoleń, od 700 lat. Co by go utrzymało poza czymś tak wspaniałym? Ten tatuarz jest wyjątkowy również dlatego, że wykorzystujemy specjalną technikę. And uh, the techniques that was used in and still is used by the way uh, in, in Egypt. Niewiele osób na świecie używa stempli. Moja rodzina pochodzi z Egiptu, jesteśmy koptyjskimi chrześcijanami. 700 lat temu zaczęliśmy tatuować w Egipcie, a nie w Jerozolimie. A techniki, które były używane i nawiasem mówiąc nadal są używane w Egipcie, polegają na używaniu stempli jako metody drukowania wzoru na skórze. Tak jak robimy to teraz w salonach tatuażu, używając maszyny do szablonowania. Polega to na przenoszeniu obrazu na skórę. To zostało zrobione i jak już wspomniałem nadal jest robione. Z użyciem drewnianych stempli, ręcznie rzeźbionych z motywami, które przedstawiają głównie motywy religijne z biblijnych scen. Takie jak ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, pasterz i baranek. Jest tyle pięknych wzorów, na przykład anioły. Za mną jest szklana gablota z wieloma stemplami w środku. Niektóre z nich dotarły tu z nami z Egiptu 500 lat temu, więc mają co najmniej 500 lat. Niektóre są jeszcze starsze. Używano ich również w Egipcie, co oznacza, że mają 600 lub 700 lat. W Egipcie tatuaże chrześcijańskie były przedmiotem wielu badań. Chrześcijańskie tatuaże można spotkać też w innych częściach świata. Na przykład w Egipcie chrześcijanie koptyjscy byli tatuowani przez muzułmanów. Kiedy islam zaczął się rozprzestrzeniać chrześcijanom, którzy nie przeszli na islam, tatuowano krzyż, aby można było ich rozpoznać i na tej podstawie żądać grzywien czy większych podatków. To, co było negatywnym stygmatem, chrześcijanie zaczęli wykorzystywać w pozytywny sposób, aby rozpoznać, kto nadal pozostał chrześcijaninem. Półtora tysiąca lat później chrześcijanie używają teraz tej samej techniki tatuowania krzyża na nadgarstku. Zobacz, ja też mam taki, jako przepustki, dowodu tożsamości, aby pokazać, kim jesteś jako chrześcijanin. I tak jest w kościele koptyjskim. Chrześcijanie zaczęli robić sobie tatuaże jako znak swojego chrześcijaństwa. Ale nie każdy tego chce. Nie każdy tego potrzebuje. W Egipcie każdy chce tatuażu. W Egipcie każdy chrześcijanin ma tatuaż. Robi się je nawet dzieciom w wieku kilku miesięcy. A kiedy dorastają, to chcą więcej tatuaży? Są wizerunku twarzy Maryi lub Jezusa. Idą do tatuatora i zamiast oglądać zdjęcia, jak w salonie tatuażu w Anglii. Patrzą na oryginalne drewniane stemple, a potem na nich przynosi się obraz. I to jest wyraz tego, czego pragną, swojej wiary, tego, co jest dla nich ważne. Jak na przykład Matka Boska z dzieciątkiem, którą widać tutaj. Maryja trzymająca swoje dziecko. Madonne zazwyczaj tatuują kobiety, które są matkami. I dla nich Matka Boska trzymająca swoje dziecko, Jezusa, Symbolizuje również ich macierzyństwo. W Jerozolimie możesz na przykład spotkać księży, którzy mają krzyż na zewnętrznej stronie dłoni, ponieważ tego chcą, ponieważ wielu chrześcijan, oddanych chrześcijan, widząc księdza całuje jego dłoń, a ksiądz nie chce czuć się jak król. Dlatego ma krzyż w tym samym miejscu, w którym ludzie chcą oddać pocałunek, więc zamiast ręki całują krzyż. Czasami robimy krzyż do góry nogami, ponieważ ludzie chcą go mieć na nadgarstku w sposób, który sami go widzą. Ale to nie są te satanistyczne tatuaże do góry nogami. Ale tak, czegoś satanistycznego bym nie zrobił. Na przykład często słyszę takie pytanie: czy w chrześcijaństwie tatuaże są zabronione? To nieprawda, ponieważ Księga Kapłańska wyraźnie mówi, że nie będziesz oznaczał swojego ciała dla zmarłych. Ja jestem Twoim Bogiem. To dlatego, że w starożytności Kananejczycy palili ciała zmarłych i używali popiołu, nacinali się i wkładali popioły do swoich ciał, aby móc wychwalać zmarłych. A potem Bóg powiedział, nie będziesz oznaczał swojego ciała dla zmarłych. Jestem Twoim Bogiem, a nie umarłym. Więc jeśli ktoś tu przyjdzie i będzie miał czyjeś prochy i zapyta mnie, czy nimi mogę zrobić tatuaż, odpowiadam, nie, nie mogę tego zrobić bo to niezgodne z prawem. Tak, to się często zdarza. Jeszcze chyba w zeszłym tygodniu ktoś tu przyszedł i miał prochy i zapytał, czy mogę włożyć to do tuszu? Powiedziałem, nie, bo Biblia wyraźnie tego zabrania. Rozumiem, co kieruje ludźmi w takich sytuacjach. Gdy bliscy, których stracili, w pewnym sensie mają teraz prochy w swoim ciele. Chcą je mieć przy sobie. Chcą włożyć prochy do swojego ciała, ale to właśnie Bóg powiedział: Nie rób tego i ja tego nie zrobię. Jesteśmy tu od 500 lat w Ziemi Świętej i w ciągu ostatnich 500 lat myślę, że byliśmy świadkami ponad kilkuset wojen, co dwa lata, wojna co 10 lat. Możesz sobie więc wyobrazić ile trudności pokonaliśmy, ile przeszła moja rodzina. Przetrwaliśmy, udało nam się. Wiesz, tu zostać. Dla mnie osobiście to prawdopodobnie siódma walka i wojna, jaką widziałem w ciągu moich 50 lat życia na tej ziemi. I to stało się męczące. I słyszę to również od mojego ojca, który ma 85 lat. Mój ojciec jest 85 lat i nie widziałem Cutting branches from the trees, shaped by years of memories, to exercise the ghosts from inside. Program Trzeci Polskiego Radia. Tomek w Jerozolimie. Brat Łukasz Popko. Dominikanin, biblista, wykładowca, e earchologik w Jerozolimie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Pomiędzy ostrzałami. Rozmawiamy o tym, czy w Jerozolimie łatwiej jest znaleźć Boga i dlaczego świat relatywizuje śmierć. Dzień dobry, jesteśmy w ogrodzie klasztoru świętego Szczepana, w którym też znajduje się szkoła biblijna, Eko Biblik. Co z tych czasów biblijnych zostało tutaj po dzień dzisiejszy? Bo z jednej strony Jerozolima jest miejscem pielgrzymek. Szczególnie w czasie Wielkiego Postu, szczególnie ludzie mają takie przeświadczenie, że przeżywanie Wielkiego Tygodnia tutaj ma szczególny wymiar. Ma? Oczywiście, że ma. Pyta pan, co jest z czasów biblijnych. Tutaj 5 metrów od nas są grobowce z czasów, nie wiem, powiedzmy z szóstego, czwartego wieku przed naszą erą. Sto metrów od nas jest miejsce, o którym wspomina się męczeństwo świętego Szczepana. Za tym murem mamy miejsce, w którym protestanci czczą zmartwychwstanie Chrystusa. Nazywają to Garden Tomb. A obok jest Brama Damasteńska, więc jesteśmy w miejscu biblijnym, w którym te wszystkie historie się dzieją. Ja zawsze jestem nie tyle może nawet przejęty konkretnym kamieniem, bo to trudno oczywiście cokolwiek udowodnić, ale samym słowem Jerozolima. Jeżeli czytamy w Piśmie Świętym czy na liturgii pojawia się słowo Jerozolima, to trudno nie odnosić tego jednak, ja powiem nawet nie tylko do tych kamieni, ale do siebie bo już po 15 latach y, trochę się czuję jako część Jerozolim, więc to pewnie najbardziej się zmienia. Może dla tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, tak mi się wydaje, też to powinno być y, to doświadczenie, że Jerozolima to już nie jest, mieszkańcy Jerozolimy to nie jest już o kimś innym, to zaczyna już być o mnie po pewnym czasie. Łatwiej jest Boga znaleźć w Jerozolimie? Albo trudniej, tak jak w poniedziałek akurat odprawiałem szef w południe i tam po Ewangelii Zaczęły się alarmy, więc odprawiamy w, w korytarzu, bo tam już jest nasz taki miejscowy schron, więc wszyscy ludzie zaczęli się schodzić i, i ateiści, i Żydzi niektórzy, bo też korzystają z naszej bibliotek, więc przyszli na kazanie wszyscy. Nie wiem, cokolwiek zrozumieli, bo mówiłem po francusku, ale wszystko było o, o Nowej Jerozolimie, o odbudowaniu. Tak jak człowiek głosi na temat pokoju w Nowej Jerozolimie, jednocześnie słychać eksplozje, tu, tu, to, to, to tam, no to trudno nie powiedzieć, że to jest jakieś wyzwanie, nie? To znaczy, te eksplozje, no to jest jakiś tam fenomen, który mam nadzieję przeminie, ale budowanej nowej Jerozolimii to oczywiście nie chodzi o, o budynki, ale o wspólnotę ludzi, nie? To znaczy, co, co to za ludzie są tą nową Jerozolimą? I to jest y, jakieś doświadczenie. I to, co im najmierdzie dotknęło, to ten moment, kiedy właśnie były te jakieś eksplozje i później przekażcie o sobie znak pokoju, jak w katolickiej liturgii jest pokój mój daje wam w tym kontekście. No to muszę powiedzieć, że z jednej strony jest jakiś szalony kontrast z tym, co się dzieje na zewnątrz, a z drugiej strony rzeczywiście miałem takie doświadczenie, że jest to no, trochę taka Arka Noego, w której my tu funkcjonujemy i mamy coś nowego dodania w tym świecie. Ten pokój, który no, właśnie nie pochodzi od nas, ani nie bierze się z miejsca, tylko z, z z wiary i ze Słowa Bożego, które to niesie. Mnie często przy wejściach na żywo, też dzisiaj z rana, akurat nie, mam, o siódmej, tuż przed tym, jak zaczęto zastrzeliwać rakiety w pobliżu mi pada pytanie czy ja jestem bezpieczny, czy czuję się bezpieczny? A czy bezpiecznie czuje się zakonnik i co dla zakonnika oznacza poczucie bezpieczeństwa w tej sytuacji, w której my jesteśmy teraz oboje? Ja czuję się bezpieczny, myślę też jak większość yy, braci, bo obiektywnie rzecz biorąc Jerozolima nie jest na celowniku, nie, jeżeli już to może być rzeczywiście przypadek, że coś tutaj spadnie na mną głowę ze zestrzelonych yy, rakiet. Ja widzę dużo większe niebezpieczeństwo naprawdę na poziomie duchowym, to znaczy jak... Mieszkać w kraju, który jest no, napełniony jakimś e, konfliktem, może czasem e, nienawiścią, może czasem właśnie jakimś takim wielkim zamknięciem i nie dać się zwariować. To jest jakieś wielkie wyzwanie, które trochę stawia człowieka powiedział, na ostrzu nożu, nie? To trochę wóz albo przewóz, albo rzeczywiście w to wierzę i staram się tym żyć, no albo pewnie trzeba wyjechać, no, bo żeby nie oszaleć w cudzej wojnie się zanurzając. Ale jest takie poczucie takiej dychotomii, takiego rozdźwięku, że z jednej strony no, ci wszyscy, podejrzewam, że i znajomi księdza, i rodzina martwią się, nie są w stanie wyobrazić sobie tego, jak to jest, jak latają rakiety. Media pokazują akurat te wycinki, kiedy one lecą, ale one lecą przez kilkadziesiąt sekund dziennie być może, a my tutaj jesteśmy 24 godziny. I niby to zagrożenie jest? Niby zdajemy sobie sprawę z tego? No właśnie, ale żyjemy swoim normalnym życiem. To co jest bardziej uciążliwe to pewnie kwestia, czy można się wyspać w nocy, prawda? Bo to jest, raczej trzeba wstawać i pewne, no, takie napięcie to jest najbardziej chyba uciążliwe. To co we mnie się tworzy to raczej doświadczenie, ciekawe współczucia do ludzi, którzy żyją w takich warunkach. Myślę Iraku, myślę o Ukrainie. Nie wiem, czy pan wie, ale na przykład parafia w Gazie modliła się za Ukrainę zwłaszcza, za dzieci ukraińskie. No i to jest zrozumiałe, nie? To znaczy, że jak to się mówi, mówimy po polsku, że syty nie zrozumie głodnego, nie? Ktoś, kto niczego takiego nie przeżył, nie ma jakiegoś takiego doświadczenia. Nie widzę fizycznego zagrożenia, widzę fi zagrożenie, powiedziałbym, duchowe, bo pierwszą ofiarą wojny mówi się, że jest prawda, a powiedziałbym, drugą ofiarą wojny jest przyszłość, nie? Bo wtedy wszystko tutaj jakby zamarza, trudno robić jakiekolwiek plany. Dla kogoś, kto ma życie ustawione, no to jeszcze jakoś to funkcjonuje, ale zwłaszcza dla ludzi młodych, no to jest wielki, wielki problem. I wojna no, ma swoje zagrożenia doraźne, natomiast są dużo głębsze do zagrożenia, nazywałbym to społeczne, duchowe, które buduje społeczeństwo i co się dzieje później? To jest takie chyba trudne pytanie, nie wiem, może sobie tutaj dopisuję, że będzie trudne, ale jesteśmy w Jerozolimie, jesteśmy w okresie Wielkiego tygodniu, Wiemy, co się dzieje wokół nas w różnych miejscach tego Bliskiego Wschodu. Czy śmierć można relatywizować, że jest śmierć ważniejsza, mniej ważna? Zmartwychwstanie Łazarza i to jest ten moment, kiedy Jezus jest wezwany do swojego przyjaciela, tutaj do Betanii i ma go wskrzesić. On wie, że jest zmartwychwstaniem. Jest ciekawe, że jest... Jezus płacze przychodzi do jego grobu i się rozpłakał. Wizja czegoś, w czego my chrześcijanie powinniśmy tutaj mieć, wiara w to, że zmartwychwstanie istnieje, nic nie umniejsza z dramatu śmierci. To znaczy cierpienie jest realne i być może ym, takie wyzwanie, przed którym my stoimy, to znaczy wierząc w zmartwychwstanie, raczej powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte niż zamknięte, nie? bo są różne mechanizmy ucieczki. Żeby się wycofać, żeby sobie powiedzieć, bo trudno to udźwignąć. Natomiast chrześcijanie, tak mi się wydaje, z wiara w życie wieczne, w zmartwychwstanie powinna dać nam odwagę spojrzenia śmierci, złu w twarz, nazywania rzeczy po imieniu. Właśnie dlatego, że, że wierzymy w życie wieczne, to znaczy, że nie musimy tego jakoś bagetalizować. Nie mamy wymówki, że musimy uciekać, jakieś tam mechanizmy, które by nas y, od tego jakoś y, broniły. A co sprawia, proszę Ojca, że w czasach Chrystusa ludzie też mieli Kamienne serca, kiedy Chrystus szedł na Golgotę. Dalece nie wszyscy współcierpieli, dalece nie wszyscy dostrzegali ten dramat. Co się z takiego współcześnie dzieje, że nie wiem, dramat jednych matek, jednych dzieci o jednym kolorze skóry jest ważniejszy od dramatu dzieci, matek o innym kolorze skóry, czy pochodzenia... Etnicznego. Nie jest to nic nowego chyba, nie? To znaczy, że te mechanizmy psychologiczne ludzie mają. Jest tym jakaś też, no, już pomyślimy, no, nawet antropologiczny mądrość. Jeżeli wojownik idzie na wojnę, to zakłada y, barwy wojenne, maluje sobie twarz, mundur, a później może go zdjąć, może wrócić do jakiegoś normalnego, normalnego życia, bo jeżeli ich nie zdejmie wojna trwa dalej nie? i to jest czasem ten dramat. To, co przed czym my stoimy, to albo jest jakaś frustracja i beznadzieja, albo taka postawa, której po pierwsze staramy się zachować, nazwałbym to zdrowy rozsądek, prawdę, ale nie tylko dla siebie, ale też dla drugich. Ja czasem tak myślę o tym, jak to, prawda, jak się leci samolotem, to pani mówią, a wysk wyskoczy maska. Proszę najpierw tlen nałożyć sobie po to, żeby później móc pomóc komuś drugiemu. Trochę na tej zasadzie, że walka o swój zdrowy rozsądek, o wierność prawdzie, Służy ostatecznie tylko mi, ale ma służyć później komuś innemu. Jak wszedłem i to jest, zradzę Państwu, jednak trochę, trochę tutaj uchylę rąbka tajemnicy, może nie do końca tajemnicy jednak, ale jak wchodziłem tutaj do klasztoru, to ksiądz pytał mnie o prawdę i o media. Co to jest prawda w mediach? Na księdza, będąc w takim miejscu, bo ja wiem, że to jest bardzo ważne. Ja jako dziennikarz uważam, że to jest ważne, ale jesteśmy w tej chwili w tak szczególnej sytuacji, ja to czuję, Takich nacisków różnego typu, tak, e, tak sprzecznych interesów, chyba tutaj trudno zachować bycie struną, struną w obronie prawdy. Tak, to jest jakieś powołanie oczywiście dziennikarza, ale powiedziałbym nawet zdroworozsądkowego polityka. Nie? To znaczy, <gryw> pewnie największą klęską jest wtedy, kiedy polityk zaczyna wierzyć własnej propagandzie. To już jest naprawdę e, raczej koniec niż, niż początek. Zwycięstwa. Niestety mieszkając w tym kraju też mam poczucie, że nie jestem wolny, nie mogę mówić tego co chcę, to znaczy publikowanie czegokolwiek na Facebooku, czy coś co zostawi jakieś trwałe trwa informacje, nawet polubienie czegoś, czy pewnych stacji. No, państwo wiedzą, że nie wszystkie, nie wszyscy dziennikarze mogą funkcjonować w Izraelu, tutaj też przecież działa cenzura wojskowa. To są takie aspekty, w których my jakoś żyjemy. Tym bardziej większą odpowiedzialność mają ci, którzy mogą i powinni się wypowiadać na takie tematy. Żyjemy w świecie, tak jak pan mówi, spolaryzowanym, w których niestety <grych> Można od razu powiedzieć, kto jaki ma poglądy, w zależności od tego, jakich jak stacji słucha. Kościół się w tym też znajduje i oczywiście prowadzi to do zawężenia perspektywy. I pierwszą ofiarą takiej postawy są ci, którzy w takim tunelu siedzą. Ja jestem wychowany w tradycji dominikańskiej i to jest taka tradycja dysputacji, w której pierwszym argumentem w dyskusji było wysłuchanie, a nawet inaczej co zrobić, żeby nazwać argumenty strony przeciwnej i wypowiedzieć je w sposób jak najklarowniejszy, nawet lepiej niż on sam. Bo jak można inaczej rozwiązać ten konflikt? Jeżeli Palestyńczycy nie zrozumieją Izraelczyków, Izraelczycy nie zrozumieją Palestyńczyków, to ten konflikt oczywiście będzie trwał przez pokolenia i dzisiejsze zwycięstwo przygotowuje wojnę w następnym pokoleniu. Ojciec pamięta już tych Wielkich Tygodni kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, prawie kilkadziesiąt tutaj. Jak ta atmosfera teraz jest różna od i poprzednich wojen, od, od pandemii? Tak jest trochę podobnie jak w pandemii, w tym sensie, że część kościołów jest zamkniętych, jest jakaś izolacja, ale cały świat no jednak żyje swoim życiem, na szczęście. Z naszej perspektywy, my mamy tutaj co roku inną wspólnotę, bo mamy studentów, jakichś badaczy. Nie wszyscy z nich są katolikami, czy praktykującymi ludźmi, ale zawsze znajduje mi się jakaś grupka, akurat jestem tu za śpiew odpowiedzialny, którzy, ludzi, którzy uczestniczą w próbach chóru, którzy śpiewają. I to jest jakiś sposób, ja bym powiedział, no też raczej doświadczenia Arki Noego, nie? To znaczy znajdujemy się w jakimś tam trochę zamkniętym, zamkniętej przestrzeni, w których ludzie starają się żyć pokojem, Jesteśmy wspólnotą międzynarodową, to też ma jakieś znaczenie. To jest moje doświadczenie, może nawet bardziej pilne, bo to doświadczenie tego, że, że jest cierpienie, czy jest śmierć, z którego może narodzić się nowe życie, jest jakimś bardzo ważnym przekazem. To jest oczywiście coś, co jest własnością chrześcijaństwa, bo ani muzułmanie, ani ani Żydzi tego doświadczenia czy tego, tego przekonania nie mają. Natomiast, że zmartwychwstanie może prowadzić do pojednania. Nie trzeba ostatecznie trwać w jakiejś pozycji ofiary na przykład, że przebaczenie jest możliwe. To takie elementy, którym być może my bierzemy za coś oczywistego. Tym bardziej tego jakoś doświadczam tutaj, żyjąc w takim klinczu dwóch społeczeństw, które jedno i drugie żyje trochę takiej w postaci powiedziałbym przede wszystkim ofiary. A jak znów jestem ofiarą, to wszystko mi wolno. To jest... Chyba chrześcijanie też jak rozmawiam tutaj z, szczególnie z arabskojęzyczną częścią chrześcijan, to oni też czują się, że, że są ofiarami w, w, w tego systemu. Może nie tak bardzo jak palestyńczycy, ale... I bycie ofiarą, tak mówię, każdy jest ofiarą czegoś. Natomiast co zrobić, żeby to, była, to było coś więcej niż postawa, która... Usprawiedliwia znowu moje niesprawiedliwości. To jest ten mechanizm, którym my, który my widzimy. A co ojciec mówi osobom, nie wiem, które straciły najbliższych w konfliktach? No bo jak zachować jednak nadzieję? Tak? Wie pan, co jest bardziej dramatyczne, to nawet nie, nawet nie chodząc o przeszłe ofiary. To dla mnie jest bardziej dramatyczne. Jestem przekonany, że będą przyszłe ofiary. I to jest może jeszcze bardziej dramatyczne w tej sytuacji. Tak jak mówię, no, dzisiejsze zwycięstwo to jest jutrzejsza klęska. Trochę niestety tak to w tym świecie wygląda, więc to jest, to jest bardziej dramatyczne. Iluzją i tego chrześcijaństwo nie obiecuje, tylko raczej obiecuje, jak można przeżyć doświadczenia trudne czy doświadczenia krzyża w taki sposób, żeby one mnie zbliżyły do Pana Boga żeby nie uczyniło ze mnie jakiegoś wilka, tylko kogoś, kto jest, kto jest doskonalszy. To jest przesłanie chrześcijaństwa, a nie tylko, nie wiem, przesłanie, że złóż te ofiar, bo zapłać coś i będziesz cię zawsze zdrowi, piękni i bogaci. To, to raczej nie jest. Wspomniał ksiądz o tym właśnie, o tym, żeby nie zostać wilkiem, a co zrobić, jak szli ludzie kamienieją? Bo ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo, jeśli nie kamiennego serca, to na pewno takiej kamiennej powłoki, która, nie wiem, być może jest z, z względów bezpieczeństwa, dla jednych jest obroną, dla innych jest zbroją. Prawda. To jest pewnie jeden z, yy, jeden z takich elementów, to znaczy, że trzeba jednak ludzi konfrontować, na ile to możliwe, ze słowem prawdy, nazywaniem rzeczy po imieniu, współczucie i prawda. تخيل عالم بدون سياسي، عالم بدون كذابين، تخيل عالم بدون أساتذة وبدون بدون تعليم تخيلوا دنيا بدون عنصريين وبدون أي ديانات، تخيلوا الناس كلها عم تعطي وخلصت كل المجاعات.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 صل الجنيلا دنيا غير دنيا. اتخيلوا عالم بدون اباء عم تغتصب وبدون بدون عذاب. اتخيلوا عالم بدون اراضي عم تحترق وبدون بدون ارهاب. اتخيلوا عالم بدون حدود عالم بدون الغم. هيا العالم اللي الله فيه بعده مش تعبان لا لا أنا مش مجنون أنا بدي بس لا لا, لا أنا مش مجنون أنا بدي بس نوصل للجلمي لدنيا غير الدنيا نوصل للجلمي وصل لشيء لدنيا غير الدنيا وصل لشيء لدنيا غير الدنيا وصفح فتح عينيك وشوف شوف انت عايش وين العالم بعده زاتو مش عم بتغير بكلمتين. Będę wam mówić, فرد nie او حتى że عالي wiem, że Program Trzeci Polskiego Radia Tomek w Jerozolimie Na krętych uliczkach jerozolimskiej starówki Od prawie dwóch dekad można zobaczyć postać niezwykłą Ubrany w jasną, lnianą szatę Z płócienną torbą przewieszoną przez ramię I z włosami do ramion Z oddali w tym świętym miejscu Przywołuje jedno skojarzenie Często można go spotkać w Bazylice Grobu Pańskiego A turyści nazywają go The Jesus Guy ten gość Jezus to Karl James Joseph, który dawno temu porzucił w USA pracę w korporacji i przyjechał do Jerozolimy, aby spełnić marzenie swojego życia. Żyć jak pierwsi chrześcijanie. Spotykają go różne reakcje. Wiele osób puka się w czoło. Jerozolima to szczególne miejsce do pukania się w czoło, bo jednostką medyczną jest tu syndrom jerozolimski. Kiedy wierni przyjeżdżają do świętego miasta, część zaczyna wierzyć, że są biblijnymi postaciami. Karl James Joseph nie twierdzi, że jest jedną z nich. Na jego temat rozmawiałem z wieloma księżmi, dla których taki tryb życia, nawet tu, w Ziemi Świętej, jest niezrozumiały, trudny do zaakceptowania. Jamesa spotykam na mszach świętych. Moi rozmówcy nie zarzucają mu szaleństwa. Kto w Jerozolimie może sądzić żarliwą wiarę i akurat w tym miejscu uznawać szalonych tymi, którzy 2000 lat temu decydowali się wbrew wszystkiemu żyć inaczej? Posłuchajcie państwo opowieści tego gościa Jezusa ten styl życia pociągał mnie już w wieku 12 lat, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z Ewangelią. Wychowywałem się bez żadnej wiedzy religijnej, ale pociągało mnie życie Jezusa, sposób w jaki żył, jak żyli apostołowie, jak żyli święci, tacy jak święty Franciszek. Nie myślałem wówczas, żeby pójść w ich ślady, ale jakieś 30 lat temu po prostu to zrobiłem. Zostawiłem wszystko i zaufałem Bogu. Byłem zdumiony, jak bardzo się o mnie troszczył. Jakich niesamowitych ludzi spotykałem na swojej drodze. Myślę, że to po części pomogło mi wyjść z tego schematu myślenia. Bardzo przyzwyczajamy się do naszego otoczenia, ludzi i tak dalej, ale kiedy naprawdę wierzysz, to całkowicie polegasz na Bogu, a On pozwala na sytuacje, w których to On się objawi i objawi moc wiary. Manifest the power of faith. Chodzisz na boso, nie masz niczego. Musisz myśleć o to, co zjesz, gdzie dziś będziesz spał. Czy to nie jest męczące? Jakie są zalety tego życia? Actually, to, czego się nauczyłem, to nie przejmować się takimi rzeczami, bo jak powiedział Jezus, Bóg się tobą zaopiekuje. Tego się nauczyłem, I nie tylko w kwestii codziennych spraw życiowych, ale i szerszego obrazu: naprawdę mu ufać, a On naprawdę się wszystkim zajmie. Z jakimi reakcjami się spotykasz, zakładam, że nie wszystkie są przyjemne. Moje życie to sposób na dotarcie do ludzkich serc, także osądzających. I to niesamowite. Na początku możesz mieć te pytania, negatywne myśli, ale potem, kiedy nawiążemy kontakt, zazwyczaj to się zmienia. Z ludzi wydobywa się to, co najlepsze. Czasem to, co najgorsze. W moim życiu wydarzyły się niesamowite rzeczy. Kiedy ja na ciebie patrzę, a widzę cię w Jerozolimie od kilkudziesięciu lat, zawsze twoja sytuacja daje mi jedną myśl. Co by było, gdyby teraz objawili się apostołowie tu i teraz? Kto w dzisiejszym świecie poszedłby za nimi? Czy uznano by ich za szalony? Faktem jest, że Bóg prowadzi każdego z nas, odczuwamy pragnienie Boga, ale ja nie skupiam się na tym, żyję wiarą. I fakt, że mogę żyć w ten sposób ponad 30 lat, nigdy nie używając pieniędzy, bez żadnych dóbr materialnych, bez butów, bez domu, bez organizacji, ale to samo w sobie jest wyznaniem wiary i dowodem, że tak powiem, że w każdym z nas jest głód Boga. Ja mam to szczęście, że żyję marzeniem, które wielu ludzi ma w głębi duszy. Ilu z nas martwi się o pieniądze? I teraz wyobraź sobie, że w ogóle się o nie nie martwisz. Twoje życie nie jest niewolą. Wyobraź sobie, że żyjesz w całkowitej wolności. I dla prawie każdego to marzenie, a mnie się udało. I to jest spełnienie marzeń. The writing stands out on the wall a smile while the cradles burning all the while the world Don't wipe out the noise All things beautiful and bright sink in the night Yet there's still something in my heart that can find a way to make a start To turn on the signal wipe out the noise, wipe out the noise!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 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.